Odcinek dwudziesty drugi Brosz posłużył się swoim agentem Hiszpanem o nazwisku Gredos. Na rysunku i na modelu wyjaśnił mu, jak można i trzeba uszkodzić ster wysokości w Liberatorze. Hinchley pisze o wyzyskaniu tej okoliczności, że do siostry Gredosa przychodził na noc jakiś amerykański lotnik. Otóż Gredos cichaczem wypożyczył sobie jego amerykański mundur, dostał się w nim na lotnisko, tam na amerykański mundur włożył angielski kombinezon lotniczy i wkręcił się do obsługi samolotu. Trzeba trafu, że pułkownik Kazale akurat wchodził do samolotu, a kiedy opuścił maszynę, Gredos szybko wskoczył na schodki i do środka samolotu wbił metalową płytkę w urządzenie sterownicze w miejscu wskazanym przez Webera po czym spokojnie samolot opuścił i wrócił do miasta La Linea. a Weber obserwując przez lornetkę katastrofę nadał meldunek do Berlina więc to dlatego La Hosen osądził że sabotaż wykonano według jego wskazówek Czyli przez nasypanie cukru do zbiorników paliwa. Można podziwiać łatwość wkręcenia się obcego pomiędzy mechaników i to na lotnisku wojskowym. Wszystko to ciekawe i nawet dość prawdopodobne. Tylko, że po pierwsze, pułkownik Hinchley nie podaje skąd brał to wszystko, a po drugie, ów kolonel Hinchley. To nie żaden pułkownik i nie Hinczley, tylko po prostu Bernard Newman, ten sam autor sensacyjnych opowiadań szpiegowskich, który pod dyktando ludzi z polskiej przedwojennej sanacyjnej dwójki napisał aferę Sosnowskiego. Rzecz ta wyszła po angielsku. Drukował też ją w 1954 roku w odcinkach londyński, dziennik polski i dziennik żołnierza. A więc w czasie, kiedy już zarówno w Niemczech Zachodnich, jak i w Związku Radzieckim ustalono fakt ogromnej zasługi Jerzego Sosnowskiego jako znakomitego agenta i oficera wiernego Polsce. Bernard Newman dał wiarę oczaj duszom, którzy Sosnowskiego chcieli zgubić moralnie i fizycznie, a później już w Londynie zdjąć z siebie odium. Komu więc z kolei i dlaczego? Dał wiarę pan Bernard Newman, posługujący się dźwięcznym pseudonimem kolonel Vernon Hinchley. My tej wiary mu nie damy. Przeciwnie, wiemy komu służył. Ale co charakterystyczne? Właśnie na tej relacji, pochodzącej od rzekomego pułkownika, opiera Thompson Mundin swoją obronę Churchilla. Jak widać, bez pana Bernarda Newmana nie może się obejść nikt, gdy chodzi o znalezienie alibi. Dookoła tragedii w Gibraltarze krążyła procedura londyńskiego procesu wytoczonego przez generała Andersa dziennikowi Narodowiec, wychodzącemu w Lens, we Francji. Proces ten trwał w lutym 1960 roku, a zakończył się na początku marca. O cóż w procesie tym chodziło? Oto niedbale zredagowany artykulik Narodowca zarzucił Andersowi że jeszcze jako oficer carski nie przyznawał się do polskości, że odmówił udziału w bitwie o Warszawę i że był wrogiem rządu generała Sikorskiego. Sąd Przysięgłych odrzucił dwa pierwsze zarzuty, bo Anders udowodnił, że w 1920 roku bronił Warszawy, tymczasem w artykuliku narodowca Chodziło o rok 1939, kiedy Anders nie wykonał kilku rozkazów, między innymi generała Kutrzeby i generała Rumla. Natomiast sąd przyznał pozwanym rację w jednym punkcie, mianowicie w tym, że generał Anders był politycznym wrogiem Sikorskiego. Pośród wielu świadków zeznawał na procesie profesor Stanisław Kott. Stwierdził on, że celem generała Sikorskiego było przygotowanie armii polskiej w Związku Radzieckim do walki ramię w ramię z Rosjanami, że wyprowadzenie polskich żołnierzy ze Związku Radzieckiego dokonane zostało za plecami rządu emigracyjnego i że Anders miał nadzieję na zwycięstwo Hitlera nad Związkiem Radzieckim. Co do pewnych odmiennych treści swoich listów, Profesor Kott oświadczył, że wówczas nie wiedział o prawdziwej roli Andersa. Postawę Andersa potwierdzili inni świadkowie na procesie, a wśród nich były minister Karol Popiel. W kwietniu 1942 roku świadek wziął udział w przyjęciu w hotelu Dorchester, podczas którego pytano generała Andersa, co będzie w Związku Radzieckim wobec zbliżającej się ofensywy niemieckiej? Generał Anders odpowiedział, że armia czerwona padnie w trzy tygodnie, jeżeli tylko Hitler uderzy tak silnie jak przedtem. Wtedy jeden z kolegów świadka zaprotestował tak głośno, że zwróciło to uwagę generała Sikorskiego, który zapytał o co chodzi. Świadek Karol Popiel, Powtórzył słowa generała Andersa. Wówczas generał Sikorski zwrócił się ostro do generała Andersa. Powiedziałem panu już raz w rozmowie z premierem Churchillem, że pan powinien się wstrzymać od głoszenia takich głupstw. Świadek podkreślił, że może to powtórzyć pod przysięgą nawet w godzinę śmierci. Jedną z przyczyn, dla których świadek nie wątpił o swojej dobrej pamięci, był fakt, że nieraz rozmyślał o wartości oświadczeń generała Andersa, który uchodził za znawcę spraw rosyjskich. Świadek doszedł do wniosku wyrażonego swego czasu przez premiera francuskiego Clemenceau – wojna jest rzeczą zbyt ważną, aby mogła być pozostawiona w rękach generałów." Na dalsze pytania świadek Popiel zaznaczył, że nie mógł przyjąć opinii generała Andersa wygłoszonej w hotelu Dorchester, ponieważ oznaczałoby to zawalenie się całej polityki rządu i wszystkich jego narodowych nadziei. Podczas procesu wyjaśniło się wreszcie, że generał Anders liczył dawniej i później na trzecią wojnę światową. W cytowanym już liście Karola Popiela czytamy dalej. W wirze późniejszych wydarzeń dość szybko zapomnieliśmy o tajemniczym telefonie, który dokładnie o sześć tygodni wcześniej przed katastrofą w Gibraltarze, nastąpiła ona 4 lipca 1943 roku, obwieszczał śmierć generała Sikorskiego. Można snuć na ten temat różne przypuszczenia. Jedno dla mnie wydaje się ponad wszelką wątpliwość. Śmierć generała Sikorskiego nie była dzielem nieszczęśliwego przypadku. Była ona uplanowana i miała być dokonana w drodze na Środkowy Wschód. Z nieznanych przyczyn plan w tym punkcie nie dopisał. Udał się natomiast w sześć tygodni później. I dalej... Cokolwiek można by przypuszczać na temat czynników zewnętrznych, które inspirowały czy organizowały zamach na życie szefa rządu polskiego, odnowiciela i wodza naczelnego polskich sił zbrojnych w II wojnie światowej, jedno jest pewne. Ręce, które przy tym były czynne i które prawdopodobnie wykonały najważniejszą część zadania, były polskie. Wszystko inne domaga się jeszcze wyświetlenia. Ta jedna bolesna i najstraszliwsza przesłanka jest niestety prawdziwa. Są to słowa bylego ministra Popiela. Można snuć różne domysły na temat owych rąk, tudzież tajemniczego głosu, który zwiastował śmierć Sikorskiego już na kilka tygodni przed katastrofą w Gibraltarze. Ale przede wszystkim narzuca się skojarzenie z tym, co już wiemy o tajnych, a rozgalęzionych spiskach pośród młodzieży oficerskiej. Lecz można też zarzucić już nie tylko mnie, ale również Erwingowi bujną fantazję, no i oczernianie jakichś niewinnych ludzi. Proszę bardzo. Wszakże pozostają fakty. Jacyś ludzie uznali się za uprawnionych do spiskowania i kontrolowania naczelnego wodza i rządu. Jakiś generał chciał być nowym führerem i sklaniał się do jawnego buntu swoich podkomendnych. Jakiś jeden z drugim młody oficer miał Sikorskiego zastrzelić. Jakiś stary brygadier szyfrant z War Office wiedział o tym, na co się zanosi. Jakieś brytyjskie ekscelencje i brytyjskie pieski uczyniły wszystko możliwe, aby zagadnień gibraltarskiego dramatu nigdy nie wyjaśnić. Trudno przeoczyć potwierdzający się stokrotnie fakt, ten mianowicie, że miarodajne czynniki brytyjskie, a także polskie, pretendujące do wyrażania emigracyjnej opinii, zachowują w całej tej sprawie postawę czujnego winowajcy. Anglicy dużo razy wyjaśniali, za każdym razem inaczej, przyczynę katastrofy. Kolejne, zawsze rzekomo ostateczne rewelacje wymieniały jako przyczyny zablokowanie sterów, błąd pilotażu, przeciążenie samolotu i wreszcie niemiecki sabotaż. Zablokowanie okazało się fantazją. Błędu pilotażu nie stwierdzono. Inne Liberatory pomyślnie startowały z ładunkiem o wiele większym. Teoria o roli niemieckiego wywiadu nie potwierdza się, a gdyby się potwierdziła, to powstaje pytanie, kto podał Berlinowi dokładną datę pobytu Sikorskiego w Gibraltarze. Co do rodaków z emigracji, zewnętrznej i wewnętrznej to odzywają się oni unizono z Anglikami lub dowcipnie wywodzą, że dla przykładu niektórzy Polacy może by i chcieli pozbyć się Sikorskiego ale nie mieli dostępu do Gibraltaru gdzie przecież rządzili Brytyjczycy a ci znowu nie mieli nic a nic przeciw Sikorskiemu śmieszne, co? bo niemal wszystkie brytyjskie lotniska i bazy oswojone były z czasową lub stałą obecnością Polaków, zaś oficerowie brytyjscy w rodzaju Helsa konspirowali przeciwko Sikorskiemu, a na rzecz Andersa i, przynajmniej w swoim mniemaniu, ułatwiając sytuację Churchillowi. I jedni, i drudzy namiętni wyznawcy przypadku gotowi są w każdej chwili do bardzo nerwowego odpierania poszlak. Poprzednie zamachy były i są przez nich z reguły bagatelizowane. Świadkowie są ośmieszani i giną, na przykład pułkownik Kleczyński, a teki z dokumentami generała Sikorskiego, jakoby wcale nie szukano, wbrew świadectwu nurków. Chodziło natomiast rzekomo tylko o worki z pocztą wojskową. No i pilot Prychal nie był winien, ale nikogo do niego nie dopuszczano i wymigał się od śmierci dzięki własnej przezorności. Opinie pani Sikorskiej, ministrów Popiela, Kota, Mikolajczyka, generałów Kopańskiego, Paszkiewicza i Szareckiego czy księdza Kaczyńskiego traktuje się po prostu jako chorobliwe, a żaden uczciwy brygadier od szyfrów nie mógł istnieć. Churchill też nie mógł telefonować do córki generała, a gdyby nawet kiedy zatelefonował, to wiadomo, kobiety skłonne są do bajeczek. Dobrą widoczność w chwili startu określa się, skoro to jest potrzebne, jako absolutną ciemność, a nowym informatorom stawia się pytanie... Czemu to ujawniają dopiero teraz, co wtedy widzieli i co zapamiętali? I tak dalej. No i wreszcie to. Kolejni premierzy brytyjscy oświadczają, że nie widzą potrzeby ogłoszenia dokładnych badań oraz ich wyników. Oni nie chcą tego. Bardzo nam to przypomina sprawę generała Lamerdinga, byłego dowódcy dywizji Das Reich, która wsławiła się wymordowaniem w 1944 roku całej ludności miasteczka Oradour we Francji. Po latach spreparowano dokument, że generała Lamerdinga nie było podczas tej masakry na miejscu, a więc nie jest on winien wydania zbrodniczego rozkazu. Podobnie innemu zbrodniarzowi, generałowi Molinariemu, przez usłużne agencje amerykańskie także wyrabia się alibi, bo rzekomo jego jednostka wycofała się z miejscowości vivier aux na tydzień przed popełnioną tam masakrą. I takie manewry w czasie, likwidowanie świadectw i świadków, fałszowanie danych i milczenie, obrażone milczenie, to wszystko ma starczyć za całą odpowiedź? Ostatecznie Polaków mniej obchodzi jeszcze jedna ciężka wina lub anielska niewinność Churchilla, ludzi z aparatu jego władzy, czy polskich najmitów i ogłupionych komilitonów tego czy innego obcego aparatu. Zapewne nie poruszalibyśmy na nowo całej tej sprawy, jak nie rozgrzebuje się nieczystości. Skoro jednak polski dramat na emigracji otrzymał ciąg dalszy w postaci podsycania i finansowania przez wciąż te same anglosaskie czynniki najpierw wojny domowej w Polsce już po Poczdamie, skoro od początku rządy brytyjskie kwestionowały nasze powojenne granice zachodnie, a wreszcie murem stanęły przy polityce Adenauera i przy Bundeswehrze, Skoro po dziś dzień Londyn oferuje gościnę i rozgłos wypędkom z Polski i z krajów obozu socjalizmu, często zwykłym oprawcom i sprawcom wielkich polskich cierpień i strat, skoro, krótko mówiąc, samych Anglików zaczynają te sprawy nurtować i dręczyć, to warto je było oświetlić także i z naszej strony. Książka ta Zawiera więc konfrontację dobra i zła, zasad rzetelnych i niskiej rachuby na krótką metę, przyjaźni i fałszu, lojalności i zdrady. Dążenie do dobra, mocne zasady, skłonność do przyjaźni i lojalności to cechy polskiego ludu. Łatwo odszukaliśmy je także w masach ludności szkockiej i angielskiej, ale nie w tamtejszych salonach i sztabach. Nieszczere były te sztaby i salony wobec uczciwych polskich żołnierzy, wobec ginącej Warszawy, wobec ciężko walczącej Moskwy, w ogóle wobec sojuszników. Ale Churchill był produktem, nie twórcą tak zwanego obludnego Albionu. Posłuszny siłom zlej tradycji, Churchill wszystko kontrolował potrzebą doraźną, rachubą na szybki zysk. Jeszcze na początku 1941 roku zakazał prasie brytyjskiej robienia propagandy polskim lotnikom i marynarzom, bo tłumaczył, po każdej wojnie dochodzi do rokowań pokojowych i rząd brytyjski nie chce mieć własnej opinii, przeciwko swoim własnym interesom, czyli, mówiąc dobitniej, zagraniom. O niektórych Polakach pisywał później Churchill, że bywają nikczemni, aroganccy, podli i tym podobnie. Czyli odkrył, że na ogół nie jesteśmy lepsi od niektórych Brytyjczyków. Sam był zawodny dla sojusznika. Natomiast kiedy trzeba, Nagle stawał się rycerski dla wroga. Wyraził to na przykład ofiarą 25 funtów na obronę feldmarszałka Mansteina, a przedtem w obozach jenieckich pozwolił na sekretną odbudowę jednostek Wehrmachtu. Więc jeśli ci dwaj, Churchill i Sikorski, mieliby według swoich wierzeń spotkać się gdzieś tam wysoko, to pierwszy z nich na pewno znów się rozplacze, a drugi, po chrześcijańsku, w te łzy uwierzy albo przynajmniej w zakłopotaniu uda, że wierzy. Churchill nawet nie wspomniał o śmierci Sikorskiego w swoich pamiętnikach. Wolał nie dotykać tego tematu, ale i za życia Sikorskiego dobrze go pilnował. Kogo to bowiem uczynił Churchill, stróżem-aniolem generała Sikorskiego. Komu powierzył obserwację polskiego męża stanu w podróży do Związku Radzieckiego w 1941 roku, a później w podróży na Środkowy Wschód. Poseł do parlamentu, Wiktor Aleksander Kazaly, służył jako oficer brytyjskiego wywiadu w sztabie brytyjskim jeszcze przy admirale Kołczaku na Syberii, w latach 1918 19 W Rosji carskiej był spadkobiercą właścicieli wielkich domów towarowych i majątków, wciąż nie rezygnując z ich odzyskania. W swoim czasie był on także autorem namiętnych Filipik przeciwko nawiązywaniu stosunków z Moskwą. Pisał na przykład tak. Byłem przez szereg lat w bliskich stosunkach z Rosją, i miałem osobiste doświadczenia w zetknięciu z bolszewizmem na Syberii i w Rosji Południowej. Zawsze byłem tego zdania, że jakiekolwiek oficjalne porozumienie pomiędzy rządem naszego kraju a Sowietami byłoby dla brytyjskiego imperium plamą i hańbą i tak dalej». A po powrocie ze Związku Radzieckiego w 1941 roku, kazali wydał broszurę i w niej antyradzieckie wypowiedzi włożył w usta generała Sikorskiego, któremu towarzyszył. Był to więc typowy przedstawiciel brytyjskiego konserwatyzmu. Człowiek bardzo majętny, znający na wylot urzędowe i towarzyskie stosunki londyńskie, Notabene prezes Anglopolskiego Komitetu Parlamentarnego mógł Sikorskiemu służyć jako pilot w jego czynnościach i podróżach. Ale rzecz jasna, włączenie go do świty generała udającego się w 1941 roku do Związku Radzieckiego stanowiło przynajmniej nietakt. Poza tym ów Kazaly był obecny w Buckingham Palace, Podczas poufnej audiencji Sikorskiego u króla, a wreszcie, na swoje nieszczęście, towarzyszył generalowi w jego ostatniej podróży. Po śmierci księcia Kentu ubył więc drugi z kolei świadek taktycznego chwytu zastosowanego przez Churchilla w lipcowych rokowaniach 1941 roku. To kazale miał zasygnalizować Churchillowi o ewentualnym zamiarze radykalnych posunięć Sikorskiego. Kazale zginął na posterunku. Ale oto niektóre wypowiedzi osiemdziesięcioletniej pani Heleny Sikorskiej udzielone londyńskiej dziennikarce Sally Hardcastle. The Sunday Express z 29 grudnia 1968 roku. Był to sabotaż, tego jestem pewna, ale nie wiem, kto ponosi za to odpowiedzialność. Były dwa poprzednie zamachy na życie mojego męża. Również w jakiś czas po jego śmierci ówczesny gubernator Gibraltaru zjawił się u mnie i powiedział mi że przestrzegał mojego męża przed lotem w tym samolocie. Mówił mu, żeby leciał inną maszyną w następnym dniu. Także mu powiedział, że i Zofia nie powinna tamtym lecieć. Zapytana, czy sądzi, że Churchill mógłby być w to zamieszany, speszyła się, po czym rzekła — Nic o tym nie wiem — Wiele jest osób, które były na miejscu, kiedy to się stało, a które też nie wiedzą. Byłam w Londynie i wiem mniej od innych. Co do Churchilla. Mój mąż i Churchill byli dobrymi przyjaciółmi. Churchill często omawiał z nim sprawy. Niekiedy spierali się, ale zawsze kończyło się dobrze. Churchill był to wspaniały człowiek i bardzo dobry dla Anglii. Czynił wszystko dla własnego narodu. I dalej. Churchill i Roosevelt zdradzili Polskę. Przed śmiercią Sikorskiego Churchill wszystko mu przyobiecywał, ale później niczego nie dotrzymał. Zazwyczaj Churchill brał pod uwagę to, co mówił mój mąż, i słuchał jego rad, ale później zapominał o swoich przyrzeczeniach. Charlesa Thompsona przyjąć pani Helena Sikorska nie chciała. Obrońca pamięci Churchilla Zgłosił się do generalowej 22 września 1968 roku, ale musiał zadowolić się rozmową z pułkownikiem Lisiewiczem i jego siostrą, którzy wyjaśnili, że wdowa po generale nie chce, aby jej słowa nadal ulegały niewłaściwej interpretacji. W trzy miesiące później udzieliła wywiadu, z którego pochodzą podane przed chwilą fragmenty. Co do Churchilla, nie musiał być lepszy od najgorszych Polaków. Ale trzeba stwierdzić, że siły, które zmiażdżyły Sikorskiego, działały nadal. Zaledwie w nowych warunkach odżył nam kraj, jak z Londynu napływać zaczęły zachęty, instrukcje i pieniądze, mające na celu bezsensowne podtrzymanie okupacyjnego stanu rewolty, i okupacyjnego sabotażu. Nadużywali hasła wierni przysiędze właśnie ci sami przywódcy, starsi i młodsi, którzy na emigracji żołnierską przysięgę lamali. Nie muszę ich tu raz jeszcze wymieniać. Podsycane przez nich akcje zbrojne po lasach i wsiach, Wywoływały represje ze strony władzy ludowej Już uznanej przez wszystkie stolice A więc również przez Londyn i Waszyngton Mimo to tamtejsze zamiary wszczęcia krucjaty przeciwradzieckiej Wciąż poszukiwały oparcia na straszliwie wyniszczonych ziemiach polskich Dziesiątki tysięcy ludzi zginęło przez to bez pożytku A co gorsza Wyzwoliły się instynkty okrucieństwa, chciwości i drapieżności Naturalnie w tego rodzaju atmosferze Wypłynęły na wierzch także i elementy Społecznie bezwartościowe, narodowi szkodzące Całą tę rzecz poparły i wznowiły Anglosaskie komórki dywersyjno-wywiadowcze Te same, które służyły Churchillowi tylko teraz już w bliskiej współpracy z resztkami aparatu III Rzeszy. A tego właśnie obawiał się Władysław Sikorski i do tego nie chciał dopuścić. Stanisław Strumpf Wojtkiewicz, Siła Złego, taśma jedenasta, koniec ścieżki drugiej.